Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Kolejny odcinek z moim udziałem w dzisiejszym wydaniu... Y Chciałbym zaprezentować urządzenie. Miało być o tym jak nagrywać, na co zwracać uwagę, może co nieco o sprzęcie, ale pozwólcie, że o tym opowiem kiedy indziej. Z prostej przyczyny, przyczyna jest taka, że urządzenie, które mam obok siebie na, w ramach dzisiejszej prezentacji, to jest urządzenie, które będę miał tylko czasowo. Bo to nie jest moje urządzenie, to jest urządzenie, które dostałem od ludzi, żeby zobaczyć co ono w ogóle potrafi, bo sobie za bardzo z tym nie radzili. No to skoro ja mam możliwość zobaczenia co to potrafi, to dam również możliwość taką tym wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji korzystać z packmata. bo o dziś będziemy sobie mówić, czyli o udźwiękowionym, palmtopie albo PDA, jak kto woli, czyli takim personalnym komputerku z firmy Freedom Scientific, www.freedomscientific.com, to jest ich adres internetowy. W Polsce dystrybutorem tego urządzenia jest firma Altix, www.altix.pl. Pierwszy rzut oka w ogóle na to urządzenie, ja mam je teraz po swojej lewej stronie i teraz je wezmę przed siebie, żeby je opisać. Mam trochę mało miejsca na biurku, bo tu i konsoleta, i cały studyjny osprzęt, więc musimy sobie jakoś z tym radzić. Jak w ogóle Packmate wygląda? Ja mam akurat w wersji. w wersji z klawiaturą QWERTY, czyli to zdaje się jest wersja QX. Wygląda to następująco. U góry mamy zacznijmy od góry, oczywiście klawiaturę standardową kuwerty. Także yy, ma ona to, co mają klawiatury różnego rodzaju tego typu, czyli te charakterystyczne wypustki na literce ASDF i GHJ, czyli na literkach F i J. Ma takie wypustki, żeby łatwiej się było orientować, przy czym przy okazji nad klawiszami funkcyjnymi również znajdują się takie wypustki, bo również Packmate w tej wersji posiada klawisze funkcyjne. Teraz co tu ma ciekawego z tyłu? Z tyłu ma między innymi wejście słuchawkowe, do którego podłączyłem kabelek, który łączy to w tym momencie z mikserem. W ogóle bardzo ciekawa sprawa. Na początku nie chciało działać, nie chciało dać się połączyć to urządzenie z moim mikserem. Okazało się, że trzeba wpiąć do gniazda insert yy, kabel i teraz już wszystko działa. Mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze i głośno słychać. Oprócz tego o, po prawej stronie yy, tych gniazdek, bo tu jest jeszcze, zdaje się, gniazdo mikrofonowe, takie jakieś małe, nie wiem czy to jest gniazdo, czy co to jest... Yy, w instrukcji zdaje się napisali, że gniazdo. Po prawej stronie tego, tych dwóch wejść, bo słuchawkowe jest pierwsze od lewej, po prawej stronie mamy port podczerwieni. Takie okienko z taką ruchomą szybką, jakby, chociaż to taka plastikowa bardziej, jest ta szybka. No i dwa złącza, do których można podłączyć różnego urządze rodzaju urządzenia, między innymi tu mam w złączu pierwszym od prawej strony kartę pamięci. I idąc dalej mamy port USB, a oprócz tego jest jeszcze, jest jeszcze włącznik po prawej stronie. Yy, no i oczywiście gniazdo zasilające. Również jest po prawej stronie, yy, chociaż nieco bardziej na lewo od włącznika. Z tym włącznikiem to jest ciekawa sprawa, bowiem yy, włączamy urządzenie naciskając jego lewą stronę, natomiast wyłączamy naciskając prawą stronę. Z tym, że ten włącznik jest takim yy, przełącznikiem jakby niepozycyjnym, czyli yy, no nie przesuwa się tak do końca ani w jedną, ani w drugą stronę. No ale myślę, że będzie bezproblemowo można odgadnąć, czy PacMate jest włączony, czy wyłączony. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, to niestety zżera dosyć dużą ilość energii. Dlaczego ono to robi? Podejrzewam, że no po prostu musi, co mnie osobiście nie zachwyciło, bo jeżeli bateria nam się wyczerpie, to niestety tracimy... Język polski, który jest zainstalowany w tym urządzeniu, a oprócz tego tracimy także dane, przynajmniej tak, takie słuchy mnie doszły, ja osobiście nie miałem okazji tego sprawdzić, bo jak już wspomniałem, to urządzenie nie jest moje i nie mam okazji go testować przez jakiś długi okres czasu. Więc to będzie taki rzut oka na pakmeita, bardzo, bardzo pobieżny. Jeżeli ktoś będzie chciał zademonstrować jakieś lepsze, jakoś bardziej to urządzenie, to proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko. Wtedy będzie można więcej powiedzieć o jego zaletach i wadach. Na razie ja mogę powiedzieć jedynie tyle, co wiem z takiej perspektywy użytkownika, który ma to urządzenie przez kilka dni w rękach że język się gubi to już wiem na pewno bowiem kiedy dostałem to urządzenie ono było kompletnie rozładowane i trzeba było wgrać język polski, bo przywitał mnie anglojęzyczny Joss ze swoim elokwencem. jeżeli chodzi o język polski to mamy tu do czynienia z Jossem spolonizowanym jest speak mówi całkiem ładnie to trzeba przyznać, ale usłyszymy go za chwilkę. Bo na razie jeszcze przyjrzyjmy się temu urządzeniu dalej. Z tyłu już sprawdziliśmy co jest, teraz zobaczmy co jest pod spodem. Pod spodem mamy jakiś numer wyryty w braille'u. to jest prawdopodobnie numer seryjny. Yy, poniżej tego numeru, yy, na wprost przesuwając ręką, jest przycisk reset, nie tak łatwo go wcisnąć, bowiem nie jest on aż tak mocno widoczny i prawidłowo, bo gdyby był tak bardzo widoczny, a PacMate stałby na jakimś podłożu, to no, łatwo by było o jakąś omyłkową, o jakiś omyłkowy reset urządzenia. To jest na dole, tu jeszcze widzę, że jest jakaś naklejka z plombą zdaje się zabezpieczająca chyba śrubę. Oprócz tego mamy nóżki gumowe, jakieś tu yy, otwory, a jeżeli trzymamy urządzenie spacją do siebie, to mniej więcej w połowie jego prawej strony, bliżej prawej strony, jest dźwignia, którą jeżeli przesuniemy w prawo, to w tym momencie otwiera nam się port, do którego wpinamy linijkę Braille'owską. On jest z taką plastikową zaślepką zabezpieczony. Teraz tą zaślepkę na razie założyłem, bowiem z linijką Braille'Mate zapoznamy się za chwileczkę. Teraz myślę, że czas by było urządzenie uruchomić, żeby zademonstrować wam przynajmniej połowicznie i bardzo pobieżnie, jak też ono funkcjonuje. Mam nadzieję, że mam tu jeszcze trochę miejsca na stole. No więc dobrze, przełączam przełącznik w lewo. Usłyszeliśmy taki dźwięk. Kiedy Pacmate się wyłącza, to brzmi tak, więc jeszcze raz go włączymy. Skoro już włączyliśmy urządzenie, to teraz możemy się przyjrzeć, co tu jest dokładnie. No, mówi nam na samym dole, bo jestem właśnie w tym momencie na samym dole, mówi nam o stanie baterii. Mówi o tym jakie są zadania, czyli co jest naszym wysokim priorytetem. Sobie oznaczyłem jakieś zadanie, które będzie z wysokim priorytetem. Aktywne zadanie. Mówi o tym jakie są nieprzeczytane wiadomości, jeżeli ktoś korzysta z wbudowanego klienta poczty elektronicznej. Tu jest na przykład coś wpisane, jeżeli chodzi o zadania, czyli o spotkania, że tak powiem, bo tu jest kalendarz, więc także można wpisać. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć, że niestety nie jest on zbyt intuicyjny, jeżeli chce się z tego korzystać, a wielka szkoda, bo dosyć myślę, że ułatwiłoby to niejedno zadanie, jakie można by było zrealizować. O co mi chodzi? Kiedy wchodzimy domyślnie do tego urządzenia i wybieramy jakiś dzień i chcielibyśmy dodać tam spotkanie, no to niestety spotkanie to jest możliwe domyślnie do wpisania tylko na następny dzień. Żeby dodać spotkanie nadajmy na to, kilka dni naprzód, trzeba się tam nielicho na gimnastykowa. A szkoda, mm, to mogłoby zostać poprawione. Co my tu mamy dalej? Stukni, aby zmienić info o właścicielu. No, przydałoby się gratulacje temu, kto tłumaczył to stukni, bo nawet i w instrukcji do PacMate'a pojawiła się informacja, żeby nie zwracać uwagi na to stukni, bowiem to jest coś, co było no, tak trochę dziwnie przetłumaczone. Ale w każdym razie przyjrzyjmy się temu. To takie wyjaśnienie, że jeżeli chodzi o to, aby stuknąć, to trzeba nacisnąć klawisz Enter. Klawiatura jest taka podobna do klawiatury laptopowej, więc ENTER możemy spokojnie tu nacisnąć. Właściciel, zakładka, właściciel, właściciel, tu wpisujemy imię i nazwisko swoje oczywiście. Ta, firma, to firma, to wiadomo. Ta, adres, to adres Ta, telefon... Adres poczty elektronicznej możemy również wpisać. No i nam się kończy tu właśnie opcje. Kończą nam się z tej zakładki. Jeszcze mamy w tym okienku jedną zakładkę. Notatnik. Tu możemy dodać jakąś większą notatkę, jeżeli chodzi o nas jako o właściciela tego urządzenia. Możemy je tak skonfigurować, że wyświetli nam się na stronie głównej Właśnie ta informacja i dzięki temu nasz Packmate, jeżeli gdzieś tam kiedyś zostanie zagubiony, no, będzie mógł do nas wrócić. Oczywiście o ile trafimy na kogoś na tyle uczciwego, że będzie nam chciał to urządzenie zwrócić. Chociaż myślę, że osobom widzącym raczej to urządzenie i tak się nie przyda, bo żadnego takiego fizycznego monitora tu nie ma. Można jedynie spiąć je z komputerem, dzięki czemu będą wyświetlane informacje odnośnie tego, co się na tym ekranie dzieje. Ale o tym to może za chwilkę. To jest ekran dziś. Teraz wchodzimy sobie dalej, żeby zobaczyć, co tu ciekawego jest na przykład w menu naciskam menu, przycisk z menu Start, to jest przycisk, który znajduje się, to jest przycisk trzeci na lewo od spacji, tak go mogę opisać. Eksplorator plików, Eksplorator plików Internet przeglądarka internetowa, notatki, notatki zadania, programy. programy. Teraz możemy sobie wejść na przykład do programów naciskając prawą strzałkę, żeby zobaczyć co mamy tu interesującego jest program ActiveSync yy, czyli program który umożliwia nam synchronizację notatnika z komputerem Cerdisp to jest programik, za pomocą którego będziemy mogli sobie podejrzeć to, co się dzieje na ekranie pakmeta na zwykłym monitorze dołączonym do komputera stacjonarnego, do którego za pomocą portu USB będzie dołączony ten notatnik. FS Calc czyli kalkulator. FS Edit. Gry. Kalendarz. Kalkulator. Messenger Microsoftu czyli komunikator obrazy, no nie wiem po co akurat nam obrazy, ale również będzie. I na przykład mamy Pocket Word. Otwieramy sobie Pocket Worda. No i właśnie, mam tutaj testowy plik. Teraz chciałbym powiedzmy stworzyć jakiś nowy, więc naciskam sobie Alt. Nowy. I teraz piszę jakiś tekst. O, niepotrzebnie y. tak y. Teraz strzałka w górę, żeby odczytać. ten w No właśnie, odczytał nam to wszystko, co się dzieje w tym pliku. Więc powiedzmy, że fajnie. Napisałem jakiś tekst. Teraz wypadałoby go zapisać. Malc. I teraz tu jest. To jest niby Word, ale to jest taki Word specyficzny. Bowiem w nim się trzeba nie licho naszukać, żeby coś znaleźć, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do Microsoft Worda właśnie. Zwykle opcja do zapisu jest w menu plik. A tu musimy szukać w menu narzędzia, żeby zapisać ten dokument. No dobrze. testujemy ten Nazwa pliku nie chcę takiej nazwy jaką mi zaproponował. Zapiszemy to pod nazwą folder brak 1, 4. tu mamy folder brak Busines, person, Pers, busi, brak tu wybieramy sobie folder jaki chcemy, gdzie chcemy to zapisać, brak Ta, ty pole kombi, dokument, gwiazdka, 1, i wybieramy sobie tutaj typ dokument pocket word dokument pocket rtf, rtf. Text, document, gwiazdka, kropka, txt. no dajmy na to, że chcę to zapisać jako txt Ta, i tu ważna rzecz, gdzie chcemy zapisać? Pamięć główna, storage card. I to tyle. I flash disk. Jeszcze tam było wyżej. Chcę zapisać na storage card. Więc OK. Wybrałem to sobie z pola kombi, naciskam Enter. I następny tab zaprowadził mnie do OK, więc Enter. Zapis, dokument, okno dialogowe, zapisanie tego dokumentu w formacie tekst spowoduje usunięcie całego zformatowania tekstu, napisanych słów, rysunków i nagrani. Zapis jako pocketboard przycisk. No właśnie. Yy, ostrzega, tak jak klasyczny Word, że co ja chcę zrobić, czy ja w ogóle jestem tego pewien. Przecież jeżeli zapiszę w ten sposób, to stracę wszystkie formatowanie na straszne rzeczy. Tab, tekst, przycisk. Tab, amul, -ta, przycisk. Tab, pocketboard, przycisk. Ta przycisk. No tekst, Ta tekst. Oczywiście. I już zapisałem to jako plik tekstowy. Za chwileczkę pokażę jak można za pomocą ActiveSynca to przetransferować do naszego komputera, do naszego komputera stacjonarnego. Eee, więc teraz zamkniemy Zamknij przycisk wszystkie foldery, lista testowe, Wyłączymy Packetmate'a żeby energia mu nie uciekała. I teraz y, trzeba będzie połączyć urządzenia ze sobą za pomocą kabla USB. Ja mam tu już przygotowane odpowiednie kable. Do USB mam taki przedłużacz, który na pewno starczy, bo już tak to podłączałem. Teraz właśnie odpinam jedno urządzenie, żeby można było podłączyć inne, bo niestety na mojej płycie głównej już, kiedy próbowałem podłączyć do dodatkowego koncentratora PacMate'a, to stwierdził, że ma za małe zasilanie, za małe napięcie. Więc dobrze, więc podłączymy go bezpośrednio do portu USB. Już w tym momencie yy, podłączyłem to do komputera stacjonarnego, teraz muszę zlokalizować w pacmecie gniazdo USB, które mam nadzieję, że uda mi się zlokalizować i uda się to wpiąć. Foldery, listy, testowy, plik, jeden z dwa. Teraz y zrobimy to sobie w taką ładną panoramę, żeby jeden syntezator było słychać y w jednym kanale delikatnie, a drugi w drugim. Mam nadzieję, że tak wystarczy. Zobaczmy, co powiedział Apollo. Miałem sugestię, że Apollo mówi za szybko, więc go zaraz zwolnimy. No, mam nadzieję, że tak będzie dobrze i mam nadzieję, że poziomy sygnału też są w miarę okej. Okay co my to mamy ciekawego. Nowe powiązanie, konfigurowanie powiązania. ten ustaleniu między urządzeniem a tym komputerem. ustalić albo powiązanie standardowe do między urządzeniem, a albo typu, służące do prostego transferu Danych między, urządzeniem, a komputerem. Opcji, między urządzeniem, a komputerem aktualizując dodawać i usłuchać. Programy oraz przyznaczać popie zapasowe obrazu na urządzeniu, które po pamięci została zresetowana. Nie. Synchronizować dane. Wstęp. Żyd jest. Niedostępne. Domyślny. Pomoc. przycisk. No właśnie. Mamy takie opcje. Windows odczytał nam całość okienka dialogowego. Ja nie chcę synchronizować danych. Ja chcę tylko przerzucić jeden mały plik. Dalejle. Powiązanie Więc powiązanie typu gość i naciskam enter. <mik> Teraz mamy tu Microsoft ActiveSync. Oczywiście tę aplikację trzeba najpierw zainstalować, żeby była ona dostępna. Co my import, twitter, to import, import, import, import, import, To o, mamy to w menu plik. Yy, jeszcze menu raz więc wejdę. Żeby nie było nie żadnych obiektów. wątpliwości. Plik. Eksploruj. I mamy tutaj takie cztery foldery. Mój komputer Pakiet PC, Business, personal i Templates, więc wchodzimy sobie do Mój Komputer Pakiet PC. I mamy folder Storage Card. Mamy tu trochę plików na storecz kart. I teraz poszukajmy tego pliku. O, podcast txt. I chciałbym go skopiować. W związku z tym teraz naciskam ctrl C. Wchodzimy do moich bo mam tu moich tych Nie, tylko obiektów pasz, pasz, pasz, pasz, pasz, teraz pasz, pasz, pasz, pasz, pasz, pasz, pasz, to pasz, A co to będzie? No, pięknie udało się to wszystko nagrać. Yy, I udało się zapisać te pliki i przetransferować go do komputera. Jeżeli ktoś chciałby, na przykład, wrzucić jakieś pliki do notatnika, bo na przykład nie znajdowały się tam pliki backupu, które to na płytce dołączonej do notatnika znaleźć się powinny, no to postępujemy analogicznie z tym, że nie kopiujemy, tylko wklejamy z na przykład z tej płytki te pliki. Moje dokumenty. Więc zamykamy teraz. Jeżeli chodzi o PacMate'a, to ma on jeszcze jedną ciekawą możliwość, mianowicie programi Remote Display Control, który umożliwia nam sprawdzenie, co się dzieje na ekranie tego urządzenia. Wiadomo, PacMate nie ma tu żadnych funkcji, jeżeli chodzi o monitor. Nie ma tu żadnego monitora, ma jedynie linijkę brailowską. A gdyby na przykład PacMate znalazł się kiedyś tam w szkole gdzieś, i nauczyciel chciał zobaczyć, co też uczeń robi, albo też na przykład yy, po prostu coś tam w pacmecie tak namieszamy, że nie da się już z niego do końca korzystać i konieczna będzie pomoc osoby widzącej. Albo po prostu jeszcze na tyle sobie z tym urządzeniem nie radzimy. No to teraz słów kilka o tym, jak skorzystać właśnie yy, z takiego, a nie innego rozwiązania. Najpierw uruchamiamy na naszym komputerze stacjonarnym program, który już uprzednio tu zainstalowaliśmy. My Odpaliliśmy hosta. A teraz. Memistawki z BEXPLOT, internet, notatki, kladami, programy BEXPLOT, Windows MediaBook, Cerdis. Cerdis. Tak nazywa się to, to oprogramowanie, które zainstalowane jest w Pakmate. Mamy pan memir, remote, dispy, control, knob, logo, download, cerdis, knob, logo, remote, dispy, control. Wersion 203 co ty RIGP C1999672001 NICRO SORP CORPORATION AL RIGP RESERVE TOK PRZYCISK Okej Stacja ID przycisk ALPI TAP EXIT PRZYCISK ALPIX TAP SETTINGS PRZYCISK ALPES TAP SONNET PRZYCISK ALPCE No i mamy przycisk CONNECT Trzeba go nacisnąć Stacja SONNET TOK NO DIALOGOWE HOST MAMY POLE EDYCYJNE Hostname TAP PRZYCISK OK Stacja Dziś stuk mi aby I czy się połączyło? No, wygląda na to, że tak. Bo teraz nawet jak naciśniemy yy, klawisz Windows. Menu. Aktywne programy. O. No akurat już tu nam to nie będzie działało, ale na niektóre m, skróty klawiaturowe fuckmate reaguje, przycisk. więc sobie go zamkniemy. Zamykam menu. Żeby. Zamknij przycisk. OK, i też możemy już zamknąć to urządzenie. Możemy zamknąć. I możemy też zamknąć Microsoft Active Syntha. Zamknięte. Więc tak właśnie działa to oprogramowanie, za pomocą którego możemy zdalnie kontrolować to, co się dzieje na naszym Pacmajcie. Więc na razie go wyłączymy. Po co ma prąd zżerać. Tym bardziej, że rzeczywiście, niestety, bardzo dużo tego prądu zabiera. Dlatego nawet w instrukcji napisane jest, żeby zawsze po prostu urządzenie było podłączone do prądu. Jeżeli y, nie jest gdzieś w podróży, to warto, żeby jednak y, cały czas było zasilane. Bo jeżeli bateria się rozładuje, no to niestety czeka nas żmudna praca z przywracaniem polskiego języka. To już powiedziałem o tym, jak sprawuje się Packmate, a teraz jeszcze słów kilka o jednym urządzeniu, które mam i które też z tym Packmate'em przyszło. To jest linijka brajlowska 20znakowa. Jak to w ogóle urządzenie wygląda? Najpierw od tego zacznijmy, tak samo jak przy Packmate'cie. Jest pokrywa zabezpieczająca tą linijkę. Po prawej, nie, po lewej stronie znajduje się kabel USB, a właściwie wejście na kabel USB. Na dole też jest numerek seryjny wybity braillem. Z przodu natomiast, a właściwie na górze tej linijki z przodu, mamy dwie rolki, dwa kółka, którymi możemy przekręcać, możemy je też wciskać. Znajduje się tu oprócz tego 40 klawiszy skrótu, no zapewne po to, żeby można było przyporządkować im różnego rodzaju funkcje. Jeżeli chodzi o odbezpieczenie linijki, no to trochę śmiesznie to się robi, bowiem trzeba nacisnąć, tu u góry jest taka, taki otwór, taka szczelina w kształcie półksiężyca, trzeba tu włożyć palec i po prostu nacisnąć, jest taki jakby języczek, który umożliwi nam odbezpieczenie tego. Mamy pokrywę, pokrywa została zdjęta, więc teraz możemy spróbować y, przyłączyć y, tę linijkę do Packmate'a i zobaczyć jak to się będzie sprawowało. Ja może odłączę y, kabel od y, pacmate'a, bo robi nam się tu trochę dużo różnego rodzaju okablowania niepotrzebnego, a myślę, że nie o to chodzi. Więc odepnę ten kabelek zarówno USB, jak i kabelek, którym łączyłem Packmate'a z mikserem moim. Bo mamy tu tego naprawdę dużo na stole w tym momencie. Teraz mam w ręku pacmata. Jak już mówiłem, po prawej stronie, na dole jest dźwigienka, za pomocą której możemy ten notatnik y, także pozbawić tej przedniej pokrywy. Pokrywa została zdjęta, teraz trzeba po prostu dopasować jedno w drugie. Raczej problemu wielkiego z tym nie ma. O właśnie, mi ta sztuka się udała. Jest już Packmate połączony z linijką Braille'owską i teraz można to uruchomić. Tego zapewne teraz nie słychać, yy, ale punkty na linijce się poruszają. Można tu przesuwać się kółeczkiem zarówno jednym, jak i drugim. No i teraz pakmej na przykład nam powiedział jeden aktywne zadanie. Wyświetla się to na monitorze. Teraz dajmy na to, przesuniemy lewym kółkiem. Tu mamy także informację jeden wysoki priorytet, czyli coś, co było już. I żeby było ciekawiej, to synchronizuje się to, co my robimy na linijce, czyli jeżeli przesuwamy tym kółeczkiem przy linijce brajlowskiej, to synchronizuje się to z kursorem Josa, więc y, możemy to y, zarówno nawigować po packmate'cie strzałkami kursora, jak i tym kółkiem przy linijce brajlowskiej. Ja osobiście nie jestem jakimś fanatykiem brajla, więc y, ciężko mi powiedzieć y, na ile to jest wygodne i użyteczne, bo zwyczajnie nie korzystam raczej z tego typu rozwiązań ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli podoba mu się właśnie korzystanie z Packmate'a za pomocą linijki brajlowskiej, to można i sprawuje się to całkiem, całkiem dobrze. Teraz wyłączyłem Packmate'a, wyłączyłem yy, i odpinam linijkę brajlowską. Położymy teraz y, linijkę na razie przed mikserem. No i wypadałoby Packmate'a również zabezpieczyć z powrotem tą plastikową zaślepką. Ona dosyć gładko wchodzi. Teraz już nie miałem z tym najmniejszych problemów. Podobną rzecz zrobimy teraz z linijką. Po co ma to się kurzyć? Po co mają kurzyć się te styki? Również dosyć gładko powinno się udać. No, udało się. Linika oprócz tego, że może być łączona z Packmate'em, może być także łączona z komputerem za pomocą złącza USB. Ja już to sprawdzałem, yy, działa z Windowsem i zaraz to pokażę i udowodnię. Mam już kabelek USB. Teraz próbuję namierzyć tylko jego drugi koniec. Udało się. Po lewej stronie mamy port USB. Trzeba teraz tylko ucelować. O. Kiedy podłączymy to urządzenie do portu USB, pokaże nam się tak. PM Display 20. I tu jeszcze jakieś cyferki, 3 chyba K70, jakoś tak. To jest oczywiście mm, właśnie chyba model tego notatnika, tak mam. Teraz, żeby działało to z Windowayem, musimy wejść do menu odśwież wybuduj monitora brali monitora o, i mamy 20 więc proszę bardzo no właśnie mamy pakmate 20 załączyło nam się widać, że działa. W tym momencie mogę również nawigować po tekście. Wyświetla mi się właśnie... O. Przekręcam kółeczkiem i od razu mówi. No dobrze, to już podziękujemy temu panu. Jeżeli chodzi o to, co można tu zrobić, no to można przede wszystkim w menu Braille'a Windowise'a Czyli... Braille. Przede wszystkim to jest bardzo użyteczne, bowiem kiedy korzystamy z linijki brajlowskiej, to ona ma zazwyczaj dosyć dużo skrótów. Jeżeli chcemy dostosować ją do swoich potrzeb, do swoich preferencji, żeby nam się z tego wygodnie korzystało, no to wchodzimy na przykład tu w Window ice, no, no i mamy, ja sobie to już troszeczkę poprzestawiałem na użytek taki, żeby mi się wygodnie z tego korzystało. No właśnie, left well up i left well down, też to nie jest przetłumaczone, szkoda. A to jest lewa rolka. Lewa rolka, lewe kółeczko którym możemy przekręcać zarówno w górę, jak i w dół i ja to skonfigurowałem w ten sposób, żeby przewijało braila zarówno w lewo, jak i w prawo. Tu są jeszcze oczywiście te wszystkie klawisze skrótów, yy, tylko one są takie dosyć małe, więc yy, najczęściej używane funkcje przy linijce brajlowskiej chyba lepiej skonfigurować sobie pod rolkami, no chyba, że ktoś po prostu lubi yy, korzystać yy, właśnie z yy, tych malutkich guziczków, których, przypomnę, tu jest aż 40, bo są po dwa nad każdą rolką. Nie nad każdą rolką, ty na, tylko nad każdą komórką brajlowską. Co jeszcze mogę o tej linijce powiedzieć? Przy tej linijce mamy w zasadzie w odróżnieniu od Brailita nie czuć tych modułów brajlowskich. To jest wszystko zrobione jakby na jednej płaszczyźnie. Jedynie troszeczkę może z przodu są wyczuwalne te moduły natomiast z tyłu już nie. Przód to jest bliżej mnie w tym momencie, a tył to jest za tymi kropeczkami, za punktami, które się wyświetlają na tej linijce. I tak to działa. Teraz z racji tego, że za moment to odepnę, to teraz wyłączymy monitor. Muszę <grym> to zamknąć. Koniec. Opcji. Wybór, wybór, Dialog. Monitora teraz Dialog. słychać nawet, że to funkcjonuje. Monitory Monitory Brak. I teraz mogę już spokojnie odpiąć urządzenie od yy, przewodu USB. Bo jeszcze jedna sprawa, ta linijka nie ma żadnego wyłącznika. Ona jest zasilana z portu USB, więc y, kiedy ją włączymy, kiedy ją podłączymy i kiedy wgramy sterowniki, no to w tym momencie ona działa, jeżeli ją odłączymy, no to działać zwyczajnie nie będzie. Tak działa Packmates. Teraz y, pytanie zapewne sobie zadają co niektórzy, jak ja to oceniam. Czy ja bym to kupił, czy ja bym tego nie kupił, co o tym myślę. W porównaniu do Braillite'a, bo z Braillite'a miałem okazję korzystać i mam zresztą nadal, na pewno są jego dobre zarówno jak i złe strony. Co mi się bardzo nie podoba, to właśnie to, że wymaga dużej ilości energii. Ja rozumiem, że mogą tam być tego typu mechanizmy jak chociażby kalendarz, który nam tej energii zabierać będzie mnóstwo, bo na przykład jeżeli zaplanujemy sobie jakieś spotkanie, no to możemy sobie na przykład je tak ustawić, zaplanować w kalendarzu i kiedy będzie się zbliżała godzina tego spotkania, to PacMate się sam włączy i nas o tym poinformuje. Więc to pewnie zabiera mu trochę energii. Ale w porządku. Tylko dlaczego, kiedy bateria się wyczerpie, to tracimy polski język? To tak trochę niefajnie. Poza tym kolejna rzecz to brak wbudowanego portu Wi-Fi w instrukcji jest napisane, jak można z tego korzystać, tylko że niestety trzeba sobie samemu dokupić kartę Wi-Fi. Są za to, o ile wiem, tu port podczerwieni, jest Bluetooth, no a Wi-Fi niestety nie mam. A ja żałuję, bo, bo ja bym na przykład bardzo chętnie zamiast podczerwieni to tu Wi-Fi widział, żeby można było sobie to podpiąć do jakiegokolwiek routera czy hotspota gdziekolwiek i korzystać z internetu. No ale niestety trzeba by sobie dokupić dodatkowo yy, kartę Wi-Fi. Z plusów, no to na pewno to, że mamy tu no już Windows. To jest Windows yy, ten mobilny dla pakiet PC przygotowany. Na pewno ma lepszą możliwość formatowania dokumentów i więcej rzeczy niż w Braillecie, bo w Braillecie to nawet były problemy niekiedy z polskimi znakami więc to już jest z pewnością krok do przodu. Co jeszcze? No można tu uruchamiać pocztę elektroniczną, można korzystać ze stron internetowych. To jest w zasadzie taki mały komputerek, który może nam służyć bardzo ładnie, o ile tylko nie zapomnimy go podładować odpowiednio. Bo jeżeli zapomnimy go podładować, no to możemy się obudzić z ręką w nocniku, że tak powiem. I nie mieć sporej ilości danych albo dokumentów, bo zdaje się, że to co zapiszemy na storage card to zostaje, ale jeżeli zapiszemy to w pamięci głównej, no to musimy się z tym pożegnać. Zatem jeżeli mamy pacmata, albo jeżeli chcecie zakupić sobie to urządzenie, to pamiętajcie o tym, że przydałoby się bardzo często wrzucać notatki z tego urządzenia do mm, naszego stacjonarnego komputera przez port USB, najlepiej, najprościej, z programem ActiveSync to działa naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Natomiast na pewno dla osób, które dużo podróżują, to będzie rozwiązanie zdecydowanie lepsze niż laptop, szczególnie wtedy, kiedy trzeba będzie tu coś zapisać. Jeżeli trzeba będzie coś zapisać na szybkiego, to na pewno rozwiązanie w sam raz, bo Laptop wiadomo, zanim system się załaduje, zanim to się uruchomi, a to proszę, pstryk, działa, Stryk wyłączamy. Dlatego pod tym względem e, zaplusowało. Linijka brajlowska, też całkiem wygodna, korzysta się z tego całkiem przyzwoicie. Głos spika polskiego syntezatora też jest ok. Więc podsumowując, gdyby nie to, że nie ma karty Wi-Fi i nie było takich ceregieli z baterią, z ładowaniem urządzenia, to naprawdę mógłbym to z czystym sumieniem polecić. Nie wiem jak w tej kwestii prezentują się inne notatniki mówiące, które obecnie są na rynku, bo nie miałem do czynienia z żadnym innym z tych nowszych poza PacMate'em, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Ale jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś ma jakąś konkurencję dla Packmate i chciałby się nią pochwalić, przedstawić wszystkie zalety i wady takiego urządzenia, to bardzo proszę o nagranie podcastu i opublikowanie go na łamach tego serwisu. Czy coś jeszcze? No, w zasadzie, W zasadzie to tyle, cały czas przypominam... O tym, że czekam na kolejne odcinki od Was. Już dziś pojawił się pierwszy odcinek od jednego z naszych słuchaczy, od Tomka. Dostał konto. Każdy z Was może też dostać takie konto i może wysyłać pliki. Tylko pamiętajcie, że pliki wysyłamy na archive, czyli na archive.org, a linki publikujemy w Tyflo Podcaście. I jeszcze jedna kwestia. Już dziś to sprawdziliśmy, przy okazji tego, jak Tomek opublikował podcasta. Czytniki podcastów, przynajmniej ten podkaczer, którym się bawiłem wczoraj, i który Wam prezentowałem, nie lubi plików w formacie OGG. Zatem tylko i wyłącznie pliki MP3 i będzie wszystko działać tak, jak powinno. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia do następnego Tyflo Podcastu. Nie wiem kiedy będzie, ale mam nadzieję, że w przyszłości. I to niedługiej. Pozdrawiam.